są informacje Polskiego Radia 24. Jest współpraca dwustronna, ma być partnerstwo strategiczne to cel azjatyckiej wizyty premiera Tuska. Wisła ma bardziej rozmowy o pokoju na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo jak długo potrwają negocjacje. Nie ma ciszy wyborczej. Politycy zabiegają o każdy głos. Jutro na Węgrzech wybory parlamentarne. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Za niespełna godzinę premier Donald Tusk odleci z Warszawy do Azji. Podczas oficjalnej wizyty odwiedzi Seul i Tokio. Jej celem jest wzmocnienie współpracy dwustronnej z Koreą Południową i Japonią. Oba kraje są najważniejszymi partnerami inwestycyjnymi, w tym rejonie świata. Więcej o programie azjatyckiej wizyty szefa rządu Agata Król.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 amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych w Islamabadzie. Takie informacje przekazuje katarska stacja Al Jazeera. Według jej informatorów podczas negocjacji miało dojść jednak do ustaleń dotyczących ograniczenia izraelskiej operacji. Informacje na ten temat zbiera nasz wysłannik na Bliski Wschód.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 być w osobnych pomieszczeniach, a propozycje porozumień miały być przekazywane przez gospodarze spotkania. Według katarskiej stacji obecnie delegacje rozmawiają w cztery oczy z udziałem przedstawicieli Pakistanu. Po pierwszej rundzie rozmów nastąpiła przerwa, negocjacje mają być wznowione w trakcie kolacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Po 16 latach Wiktor Orban może stracić władzę na Węgrzech. To bardzo prawdopodobne, bo opozycyjna partia TISA,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 w ogóle nie popiera Fidesu. To jest najmniejsze poparcie Fides ma właśnie w tej grupie. Lewicy tam prawie w ogóle nie ma. Największym poparciem cieszy się Tisa opozycyjna. Jak podkreśla ekspert, decydująca będzie frekwencja wyborcza. Przed możliwymi prowokacjami ostrzega Ukraińskie Rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Mogą je organizować byli członkowie rozwiązanej specjalnej jednostki ukraińskiej policji Berkut. Mogli oni przyjechać do Budapesztu. Pierwsi kadeci wchodzą na pokład Daru Młodzieży. W najbliższy czwartek fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego wyruszy z Gdyni w rejs do Stanów Zjednoczonych. Z jego uczestnikami rozmawiała reporterka Polskiego Radia Gdańsk Anna Rembas. Jesteśmy ze Świnoujścia, wachta, druga. A co w tym woży masz? No główne potrzebne rzeczy, typu jak ściuchy, strój roboczy, buty, wszystko co potrzebne na miesiąc. Uwaliście już na darze? Nie, nie, jeszcze nie. Pierwszy raz? Tak, Pierwszy raz. raz, to, pierwszy raz. Pierwszy raz. A jest choroba morska? Mieliście okazję sprawdzić? Nie. nie, nie, nie, nie. Do Nowego Jorku Dar Młodzieży dopłynie na początku lipca. Weźmie udział w Paradzie Żaglowców zaplanowanej z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Prawosławni oraz wierni kościołów wschodnich rozpoczęli święta wielkanocne. W tym roku święta zmartwychwstania pańskiego wypadają u nich tydzień później niż u chrześcijan zachodnich. Różnica wynika z odmiennych kalendarzy liturgicznych. Boska będzie dzisiaj jajka będzie. To u nas ide jak to paska, taki. pan. takie fajne. Tadośna tak. paskalna wieść nie wzmacnia naszą wiarę, zlikwiduje wojny i niesprawiedliwość. Chrystus woskresie. W naszym kraju mieszka 600 tysięcy wyznawców prawosławia, najwięcej na Podlasiu. To były informacje polskiego Radia 24. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej. Będzie sporo chmur i przejaśnienia na wschodzie miejscami. Popada słaby deszcz i deszcze ze śniegiem. Będzie nieco cieplej. 8 stopni na podlasiu około 12 w centrum, do 14 na południu i zachodzie. Zimno ma być w rejonie półwyspu Chelskiego tam około 6 stopni. Powieje słaby wiatr. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Pamiętam, jak w latach 70. moje znajome mieszkające w Katowicach, non-stop, myły okna, a w powietrzu wtedy rzeczywiście czuło się taki chemiczno-węglowy smak. Dość paskudny. Szopienice, biedna dzielnica Katowic, lata 70. XX wieku. Życie toczy się w cieniu huty metali nieżelaznych. Nieopodal pracuje lekarka, pediatra Jolanta Wadowska-Król. Uwaga kobiety i jej prawej ręki, pielęgniarki Wiesławy Wilczek, zwraca grupa pacjentów z nietypowymi symptomami. Wkrótce kobiety staną przed dylematem, czy ratować dzieci i na Znaczyć się tym z samym komunistycznej władzy? No właśnie, jaką decyzję podejmą? Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia. Kanarki, jeden dzień żyły.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 Promocja. Wieczór w Polskim Radiu 24. A ja patrzę na zegar, jest już 28 minut po godzinie 19. Gość Polskiego Radia 24.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 Kordegardę yy, przychodzą, interesują się tymi wydarzeniami związanymi. Um.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 na podstawie tych zdjęć yy, i yy, który jest opatrzony komentarzem czytanym przez Wiesława Komasę, więc też yy, bardzo, bardzo zachęcam. A oprócz tego zrobić taki jakby wirtualny katalog, żeby każdy mógł wejść i obejrzeć te yy, te prace. A może warto był powtórzyć yy, jeszcze raz. Minęło 6 no, lat. 6 lat. lat, więc to chyba wystarczający wystarczający czas, żeby... Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że jeżeli będzie to 90. rocznica, bo jednak musimy troszeczkę odczekać, to, to myślę, że w ramach naszej, naszej akcji Pamiętam Katyń, myślę, że to jest całkiem możliwe. Pani, jedna rzecz chyba jest przy tym rozpolitykowanym świecie i Polsce. Jedna rzecz jest dość ważna, że jednak e, politycy niespecjalnie, na szczęście, na szczęście e, wykorzystują tą tragedię katyńską do swoich celów. I to trzeba przyznać, że to jednak jest, ta świętość jest no, prawie nienaruszana. Tak, tak. To łączy, prawda? Też mam takie wrażenie, że e, Katyn łączy wszystkie e, opcje polityczne. I to jest chyba to pocieszające w tym wszystkim, że tu jest ten jeden punkt wspólny. Jeden punkt wspólny. Są ołtarze, na które się nie pluje. Są ołtarze, na które się nie pluje. Dobrze, a jakie plany, oprócz tej zaproponowanej przeze mnie powtórki wystawy, jakieś plany na przyszłość takie przede związane? Przy, przede wszystkim teraz mogę zaprosić państwa do Kordygardy na mm, wystawę Józefa Czapskiego. Co prawda to nie są szkice z, ze Starobielska, natomiast... my Lofit, tak? <grych> tak, znaczy są to szkice, które, które m, były w kolekcjach prywatnych, także tym Aha. bardziej jest to ciekawe, ale spotkanie z osobowością Józefa Czapskiego, myślę, że też jest bardzo interesujące, jako jeden z tych, którzy, którzy naprawdę przeżyli ten, ten, ten koszmar, który zapisał to wszystko, więc możemy to też znaleźć w jego tekstach. Natomiast jako Narodowe Centrum Kultury też przygotowujemy się do roku Wajdy, który ma, jak już wspomnieliśmy, wielkie zasługi w rozpropagowaniu tego tematu i takiego uwrażliwienia. Mm, przygotowujemy wystawę, teraz będziemy otwierali w Senacie. Yy, Wajda, yy, artysta, senator, obywatel. Yy, I tutaj też jest... No to, pa to pamiętam, bo byłem wtedy sprawozdawcą parlamentarnym. To znaczy, mieszkałem w 89. roku w Sejmie. No i pamiętam pana senatora Andrzeja Wajdę, mistrzu. Mimo. Tak, tak. To, to rzeczywiście to jest wielka przyjemność jak wrócić też do tych czasów. Przyznam, że to jest wystawa, którą będziemy otwierali w Senacie, więc nie jest do końca y, otwarta dla szerokiej publiczności, natomiast postaramy się, żeby pojechała w Polskę, więc to nie będzie tak, że ja tylko po prostu opo opowiem o czymś, czego państwo nie zobaczycie. <grym> tak, tak, tak, Przez szybę będziemy <grym> myśleć, co tam tak, jest. Tak, ale takiego. Wajda, który był znakomitym rysownikiem, narysował y, też y, y, nie który portrety swoich kolegów z ław senatorskich. I to jest wielka przyjemność oglądanie takich rzeczy. W każdym razie Kordegarda jest um, punktem bardzo istotnym na mapie wystaw różnych, takich bardzo ważnych wystaw, warszawskich, a właściwie polskich. Tak, tak, tak się staramy, żebyśmy... Mm... Mamy taką misję też edukacyjną, żeby promować tą polską kulturę. Staramy się balansować, żeby pokazywać i współczesnych, i tych, którzy już są klasykami bez mała. Także za każdym razem jest coś innego. Teraz otworzyliśmy wystawę Czapskiego, ale konfrontując z pracami Grzegorza Kozery, młodego artysty, młodego, no w każdym razie młodego artysty, który pojechał tropem Czapskiego do Argentyny, szukając jego zaginionego, zaginionego notesu szkicownika i przywiózł stamtąd cykl kolaży. I to właśnie z tego starego mistrza i młodego elewa, adepta właśnie konfrontujemy. Myślę, że to jest bardzo ciekawe połączenie i to też jest trochę o przenoszeniu pamięci. Tak, to jest pamięć, jest rzeczą bardzo istotną w życiu naszym, bo bez pamięci po prostu umieramy. Nie ma nas nie istniejemy. Jest, jesteśmy ludźmi nikim, prawda? Tak. Pamięć tworzy naszą tożsamość. I jeszcze raz przypomnijmy guziki,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 Człowieka w potrzebie. Wejdź na pcplm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne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 What